Poczet Królów i Książąt Polskich Taśma 13, ścieżka druga. W końcu 1355 roku przedwcześnie umarł Kazimierz I Warszawski Król Polski oddał wówczas w Lenno Siemowitowi III jako jedynemu przedstawicielowi Mazowieckiej Gałęzi Piastów pozostałą po bracie dzielnice z ziemią warszawską oraz grody Ciechanów, Sochaczew Wiskitki, Nowogród i Nowy Dwór W dokumencie królewskim Znalazło się też przyrzeczenie Siemowitowi III Płocka wraz z całą ziemią po śmierci króla, a po jego styjence Elżbiecie Wacławowej, także Wyszogrodu i Płońska, które trzymała jako oprawę. Trzy lata później król ponawiając obietnicę zwrotu Płocka nadał Siemowitowi III prawem dziedzicznym bez obowiązku lennego zapilcze, oderwane wcześniej od Mazowsza i przyłączone do ziemi sandomierskiej. W ten sposób Siemowit Trojdenowic stawał się jeszcze za życia Kazimierza Wielkiego jedynym władcą sporego obszaru ziem mazowieckich, uszczuplonych wprawdzie o dzielnicę Płocką i oprawę księżnej Elżbiety, lecz z ekspektatywą objęcia ich pod swoje rządy i całkowitego uniezależnienia się od korony. Jeśli nie zaspokajało to jeszcze jego ambicji, to przecież pozostał lojalnym lennikiem króla polskiego. Docenił to Kazimierz Wielki, wciągając księcia Mazowieckiego do współpracy na różnych odcinkach życia politycznego. Spotyka się więc z Siemowitem III, zapewne służy mu swą radą, zaprasza go do udziału w ważniejszych spotkaniach na szczycie, jak w sławnym Zjeździe Monarchów w Krakowie w 1364 roku. Za Kazimierzem Jasińskim można przyjąć natomiast że w tak zwanym dotąd zjeździe książąt w Łowiczu w 1369 roku gospodarzem był Siemowit III, który odprowadzał tu króla i książąt śląskich powracających z Płocka ze ślubu swojej córki Małgorzaty z Kaśkiem Słupskim. Małżeństwo córki z ukochanym wnukiem Kazimierza Wielkiego, adoptowanym przezeń może właśnie w Płocku dla zapewnienia mu tronu polskiego, znowu wprowadzało się Mowita III i jego księstwo w obręb planów politycznych króla Na uwagę też zasługuje, że najstarszy syn księcia Mazowieckiego, Janusz Przebywał na dworze królewskim w Krakowie I to chyba nie tylko po to, aby jak pisał Felicjan Kozłowski Szybko powiadomić ojca w wypadku śmierci króla Kazimierza Zasługą siemowita III, podnoszącą jego pozycję partnerską w oczach króla polskiego Było unormowanie przez niego stosunków z Litwą Korzystne zarówno dla Mazowsza, jak i dla Korony w 1358 roku sąd polubowny wyznaczył granice między Litwą a ziemiami księcia Mazowieckiego. Nawet dokonany 10 lat później najazd Litwinów na dobra biskupstwa płockiego i zniszczenie półtuska nie doprowadziły do otwartego konfliktu mazowiecko, a więc i polsko-litewskiego. Jeszcze później stosunki z Litwą ulegną dalszemu zacieśnieniu, co godziło w interesy krzyżaków. Są nawet przesłanki, aby przypuszczać, że u schyłku swych rządów Siemowit III chciał przyczynić się do chrystianizacji Litwy w obrządku łacińskim i był w tej sprawie pośrednikiem między książętami litewskimi i papiestwem. Dobrosąsiedzkie stosunki z Litwą miało umocnić małżeństwo Janusza Siemowitowica z córką Kiejstuta a siostrą Witolda Anno Danutą. Dwukrotnie żonaty z księżniczkami śląskimi, pierwszą jego żoną była Eufemia Opawska, Siemowit III jeździł na Śląsk. Kronika Janka z Czarnkowa notuje jeden jego pobyt w Cieszynie. Oku bez tego obserwatora nie mogły ujść urządzenia gospodarcze, prawne i kulturalne świadczące o wysokim poziomie rozwoju tej dzielnicy. Innym terenem obserwacji była korona. Zapatrzony w organizację i funkcjonowanie tych organizmów politycznych, niektóre ich instytucje chciał zaprowadzić w swym księstwie, aby zmniejszyć dystans dzielący je od innych ziem polskich. W zarządzie wewnętrznym wprowadził instytucje starostów ziemskich oraz starosty generalnego. Ustanowił też urzędy Podkomorzego, Skarbnika i Marszałka Dworu. Usprawnił funkcjonowanie kancelarii. Szeroko pojmując zakres swego regale, Przystąpił do bicia monety wzorowanej na półgroszkach Kazimierza Wielkiego o zbliżonej do nich próbie, ale o mniejszej wadze. Dwukrotnie przeprowadzał też zmianę monety. Udzielał zezwoleń na lokowanie wsi na prawie niemieckim i przenoszenie ich na to prawo, połączone zwykle z ustaleniem czynszu rocznego z włóki płaconego po latach wolnizny. Dbał o rozwój parafii w swojej dzielnicy i hojnie je uposażał. Skrupulatnie ściągał należne mu podatki i dochody, żywo interesował się cłami. Zapewne nakładał też podatki nadzwyczajne, skoro kronika Janka z Czarnkowa określa je jako niesłychanie wysokie i prawie niemożebne, tak dla rycerstwa, jak i dla ludu. Zdaje się to potwierdzać dokument z 27 grudnia 1355 roku, w którym książę zobowiązywał się wobec króla nie wprowadzać nowych podatków w ziemi zakroczymskiej, a także nie uciskać zarówno ludzi biednych, jak i rycerzy. W stosunku do urzędników wykazywał szeroki gest, czym jednał ich dla swych celów. Gdy skarbnik Rawski, Mikołaj z Milonowa, wyratował go z jakiegoś niebezpieczeństwa, nadał mu wieś Łochów, przenosząc ją zarazem na prawo Chełmińskie. Podkanclerzemu Marcinowi Szczakowi, który był plebanem mszczonowskim, zapewnił wolności dla jego parafii. Pewna liczba poczynionych przez niego z tytułu pełnionej władzy zatwierdzeń aktów darowizny, kupnej i sprzedaży zdaje się wskazywać, że więcej może nawet niż inni książęta wnikał w różne dziedziny życia swoich poddanych. Siemowit III otaczał opieką miasta. Wcześniej nadał prawa miejskie swemu ośrodkowi rezydencjalnemu Rawie, który za jego panowania stał się stolicą książęcego Mazowsza. Prawa miejskie otrzymał od niego Sochaczew, Bolimów i Mszczonów. Książę ten nie zapomniał i o Warszawie, którą przejął po zmarłym bracie. Wraz z żoną Eufemią założył i uposażył tu, podobnie jak w Rawie, klasztor Augustianów, a obie te fundacje zatwierdził papież Inocenty VI. Z pewnością przebywał na Zamku Warszawskim i może też w jakiś sposób przyczynił się do jego rozbudowy. Jeszcze za jego życia syn Janusz I zadbał o zakończenie budowy pierwszej linii murów miejskich Warszawy i dociągnięcie ich do zabudowań zamkowych. W początkowym okresie swych rządów Siemowit III popierał instytucje kościelne, a przede wszystkim klasztory. Poza wspomnianymi fundacjami augustiańskimi udzielił przywilejów dla dóbr Cystersów Sulejowskich i Norbertanek Płockich. W 1350 roku Uwolnił włości biskupa poznańskiego od ciężarów prawa polskiego. Z upływem czasu stosunki z kościołem uległy tak dalece pogorszeniu, że można w tym upatrywać zorganizowanej akcji księcia, zwłaszcza przeciw wielkiej własności kościelnej. Już w latach 1357-58 miały miejsce spory księcia z biskupem poznańskim Janem i arcybiskupem Jarosławem Bogorią ze Skotnik obu wypadkach musiał je rozstrzygać król Kazimierz Wielki jako arbiter. Zatargów pomiędzy księciem, arcybiskupem i biskupem poznańskim było zresztą więcej. Głównie o przestępstwa popełniane przez poddanych obu stron. Ugody z arcybiskupem w Skierniewicach w 1359 roku i z biskupem poznańskim w Sochaczewie w 1368 roku tylko na krótko zażegnały spory. W 1374 roku Kasztelan Stefan napadł na transport zboża wieziony z arcybiskupiego Łowicza. Z rozkazu księcia dokonano też połączonych z rabunkiem napaści zbrojnych na wsie arcybiskupa, a zapewne też biskupa Płockiego i innych feudałów duchownych. Spowodowało to wyklęcie Kasztelana Stefana, jego pomocników i gwałcicieli oraz obłożenie interdyktem znacznej części księstwa mazowieckiego. Dopiero to skłoniło się Mowita III do ustępstw i zadośćuczynienia szkód wyrządzonych dobrom arcybiskupa. Kilka lat później doszło jednak do otwartej wojny z arcybiskupem Janem Suchym Wilkiem i obsadzenie prepozytury Łęczyckiej, na którą się Mowit III przewidział swego najmłodszego syna Henryka i uzyskał dlań poparcie kurii papieskiej. Tymczasem arcybiskup nadał prepozyturę swemu kandydatowi, którego bracia i krewni pobili, zelżyli i ograbili przedstawicieli księcia, gdy ci usiłowali w imieniu Henryka wejść w posiadanie majątków prepozytury. Spowodowało to zbrojny najazd Siemowita III na Łowicz i zajęcie siłą posiadłości należących do prepozytury Łęczyckiej. Tym razem zatarg zakończył się przy mediacji króla Ludwika Węgierskiego zwycięstwem Siemowita III. Syn jego objął prepozyturę Łęczycką, a wcześniej jeszcze Płocką, dla zjednania sobie biskupa Siemowit III potwierdził jego prawa i przywileje. Zaraz po śmierci Kazimierza Wielkiego w listopadzie 1370 roku Siemowit III wypełniając zapis króla bez przeszkód zajął Płock, Rawę, Wyszogród, Gostynin i Sochaczew z zamkami. Kilka lat wcześniej objął leżącą na lewym brzegu Wisły część pozostałej po księżnej Elżbiecie Oprawy, a jej część prawobrzeżną przejął wraz z ziemią płocką. Zwolniony z obowiązku lennego stał się więc zupełnie niezależnym władcą, ostatnim już zjednoczycielem całego książęcego Mazowsza. Król Ludwik Węgierski nie był nadmiernie zainteresowany sprawami tej dzielnicy, jak i w ogóle północnej granicy swego państwa polskiego. Odpowiadało to planom Siemowita III, władcy, którego prężne dotąd rządy osiągają jeszcze wyższy stopień monarchiczności. Z królem Ludwikiem książę utrzymywał zaś poprawne, lecz chłodne stosunki. Dopiero później jego syn Siemowit IV przejdzie do jawnej opozycji przeciw rządom dynastii andegaweńskiej. Czołowym osiągnięciem Siemowita III w rządach wewnętrznych scalonej przez endzielnicy była, inspirowana niewątpliwie przez statuty Kazimierza Wielkiego, kodyfikacja prawa sądowego Mazowsza i oparcie całego ustroju sądowego na zasadzie terytorialnej. Statut Sochaczewski Siemowita III z 27 kwietnia 1377 roku wznosił stare prawa i ustanawiał szereg artykułów regulujących niektóre dziedziny prawa sądowego, jak wiek mężczyzny i kobiety uprawniający do działań prawnych, kwestie świadków, sprawę zastawów i przedawnień, sposoby oczyszczania się od nagany szlachectwa oraz wyznaczających kary za gwałt i zabójstwo. Położył w ten sposób podstawy pod przyszłe pomniki prawa mazowieckiego. U schyłku życia, najpóźniej w 1374 roku, Siemowit III wyznaczył swoim dwóm starszym synom, Januszowi i Siemowitowi, własne dzielnice. Jednemu dał ziemię warszawską, nurską, łomżyńską, ciechanowską, różańską, zakroczymską i wiską. Drugiemu czerską, rawską i liwską. Władza młodych książąt w wydzielonych im dzielnicach miała, mimo szumnych tytułów, charakter wybitnie namiestniczy, a jej zakres był ograniczony do spraw lokalnych. W Swym bezpośrednim władaniu Siemowit III zatrzymał Płock, Płońsk, Wyszogród, Zawkrze, Gostynin i Sochaczew. Praktycznie nadal rządził jednak całym księstwem. Przyjął też wówczas przydomek starszego, senior, dla odróżnienia od noszącego jego imię średniego syna. 25 lutego 1379 roku, jako władca całego Mazowsza, Dux totius Terre Mazowie formalnie podzielił księstwo między synów, wprowadzając zmiany do wcześniejszych działów i zastrzegł, że gdyby najmłodszy syn Henryk porzucił stan duchowny, bracia mają mu wydzielić ze swoich części równy udział. W stosownie do ordynacji ojcowskiej, synowie specjalną umową ustanowili między sobą działy, zapoczątkowując zasadniczy podział Mazowsza na dzielnicę Czersko-Warszawską, Janusz I, i Płocką, Siemowit IV. Gdy więc Siemowit III po długich rządach umierał w Płocku 16 czerwca 1381 roku, pozostawiał sprawy swego księstwa uregulowane. Obronił jego niezawisłość nie tylko bez wchodzenia w konflikt z koroną, ale nawet zachowując i umacniając przyjaźń z królem polskim. Pogłębił jednak tym samym separatyzm książęcego Mazowsza, które dopiero po upływie niespełna półtora wieku zostanie inkorporowane do państwa polskiego. Ułożył też pokojowe stosunki ze wszystkimi sąsiadami, scalił pod swymi rządami całość ziem mazowieckich, którym zapewnił porządek prawny, przyczynił się do rozwoju miast, a w dużej mierze osobiście sprawując rządy, umocnił autorytet władzy książęcej, sięgając wewnątrz swej dzielnicy aż na sam dół drabiny społecznej. Nad życiem i dokonaniami Siemowita III zaciążyła wszakosz głośna tragedia, która rzuciła ponury cień na jego osobę i stała się tematem licznych legend i opowieści. Po śmierci pierwszej żony Eufemii Siemowit III ożenił się po raz drugi z księżniczką Ziembicką, której imię doszło do nas w zdefektowanym zapisie. Przypisywane jej imiona Ludmiła i Elżbieta nie znajdują potwierdzenia w źródłach. Początkowo para książęca żyła w zgodzie. Księżna zaś urodziła dwóch synów, którzy zmarli w dzieciństwie. Później jednak książę pod wpływem donosów zaczął podejrzewać żonę o zdradę. Nie bacząc, że znów spodziewała się dziecka, uwięził ją na zamku w Rawie i rozpoczął śledztwo. Wziął na tortury jedną z dworek i mimo iż ta nie potwierdziła podejrzeń, gdy księżna urodziła syna, nakazał ją swym załóżnikom udusić. Podejrzanego zaś o cudzołóstwo rozkazał schwytać, rozszarpać końmi, a następnie powiesić. Nowonarodzonego syna księżnej, Henryka, oddał się mowit na wychowanie jakiejś ubogiej kobiecie w pobliżu Rawy. Postępek księcia wywołał oburzenie najbliższej rodziny, tym bardziej, że nie było dowodów zdrady małżeńskiej. Gdy dziecko miało trzy lata, córka Siemowita trzeciego z pierwszego małżeństwa, Małgorzata, Żona Kaśka Słupskiego wysłała swych ludzi, którzy uprowadzili chłopca na jej dwór. Małgorzata starannie zajęła się wychowaniem przyrodniego brata, a gdy ten dorósł, wysłała go na dwór ojca. Siemowit, uderzony podobieństwem syna do siebie, uznał niewinność księżnej, a Henryka otoczył wielką miłością i polecił kształcić. Obdarzył go prepozyturami Płocką i Łęczycką, co stało się zarzewiem wspomnianego konfliktu z arcybiskupem Gnieźnieńskim. Henryk zostanie później biskupem, elektem płockim. Porzuci jednak stan duchowny dla małżeństwa z Ryngałą, córką księcia litewskiego Kiejstuta. Pamięć okrutnego postępku Siemowita III żyła długo w tradycji ludowej. Jeszcze w XIX stuleciu opowiadanie to w nieco innej wersji, ponoć powzięte z podań pieśni prostego ludu w okolicach rawy śpiewanych, zapisał Teodor Narbut. Echa tragedii mazowieckiej, chociaż w scenerii dworu króla sycylijskiego Leontesa, pobrzmiewają nawet w zimowej opowieści Williama Szekspira. W osobie siemowita III widzimy dziś wybitnego rzecznika samodzielności politycznej książęcego Mazowsza. Mimo, że nie brak mu było szerszych ambicji, nie wykroczył poza partykularny interes swojej dzielnicy. To on, jednocząc, a pod koniec życia jak udzielny monarcha, dzieląc między synów swe księstwo, Stworzył z Mazowsza jakby polską burgundię, jednak nie tak groźną politycznie, jak jej francuski odpowiednik. Polityka jego następców będzie zmierzać do obrony samodzielności księstwa, pogłębiając secesję ziem mazowieckich, a zarazem ich regres. Duża część odpowiedzialności za późniejsze zacofanie Mazowsza spada więc i na siemowita trzeciego i to mimo niewątpliwych zasług, jakie w okresie panowania położył on dla swej dzielnicy. Andrzej Wyrobisz, Ludwik Węgierski Był synem Elżbiety Łokietkówny i Karola Roberta Króla Węgier i założyciela węgierskiej gałęzi dynastii andegaweńskiej. Imię jego Ludwik często podawano także w polskich źródłach w galijskiej formie Lua, gdyż andegawenowie wywodzili się z Francji i kultywowali tamtejsze koneksje rodzinne. W chwili obejmowania władzy na Węgrzech po śmierci swego ojca w roku 1342 liczył zaledwie 16 lat. W momencie wstępowania na tron Polski w roku 1370 był już dojrzałym, 44-letnim mężczyzną. Współczesny mu kronikarz węgierski, archidiakon Jan Skücule napisał, że był człowiekiem słusznego wzrostu, o wyniosłym spojrzeniu, z brodą i włosami kędzierzawymi, pogodnym obliczem, o wydatnych wargach, nieco w ramionach pochylony. Był, zdaje się, chorowity. Są przypuszczenia, iż dziedzicznie obciążony syfilisem. Inni historycy medycyny sądzą, że była to gruźlica. W każdym razie w okresie, kiedy był królem Polski, uskarżał się na zły stan zdrowia, a jego faworytem stał się lekarz Jan Radlica, którego promował na biskupstwo krakowskie. Wykształcenie otrzymał na owe czasy staranne. Zgodnie ze zwyczajem dworu Andegaweńskiego, młodym królewiczem zajmowało się dwóch pedagogów: wychowawca, który miał czuwać nad całością edukacji, a przede wszystkim wprowadzać go w życie i tajniki rządzenia ludźmi, oraz właściwy nauczyciel. Tym ostatnim był duchowny Mikołaj z diecezji wrocławskiej, zmarły jako biskup Pecz. Wychowawcą był natomiast Mikołaj. Knezici, a potem Michał Pocharosz, późniejszy Żupan Abał jewar. Nie wiemy dokładnie, na czym edukacja młodego Ludwika polegała. Uchodził jednak później za człowieka wykształconego. Miał też piękną bibliotekę. Wspomniany już kronikarz węgierski odnotował, że wyróżniał się znajomością literatury i z wielkim zainteresowaniem studiował astronomię. Był niewątpliwie doskonałym administratorem i świetnym dyplomatą, Szczęściło mu się i w przedsięwzięciach wojennych, chociaż służył raczej minerwie, a nie Marsowi. Na Węgrzech zasłużył sobie na przydomek wielkiego i zalicza się do najznakomitszych monarchów tego kraju. Jego rządy w Polsce były na ogół bardzo krytycznie, często wręcz negatywnie oceniane przez historyków. Szereg ujemnych ocen zapoczątkował współczesny Ludwikowi polski kronikarz Jan z Czarnkowa, który po jego śmierci napisał za czasów króla Ludwika nie było żadnej stałości w Królestwie Polskim, ani żadnej sprawiedliwości. Albowiem starostowie i ich burgrabiowie łupili ciągle dobra uboższych ludzi. A jeśli niektórzy z poszkodowanych, zastawiwszy swe majątki, jechali do Węgier i tam skargi do króla zanosili, król, wydawszy im listy, za które musieli w kancelarii płacić wielkie pieniądze, odsyłał ich do domu. A toli starostowie żadnej uwagi na te listy nie zwracali i nie przestawali uciemiężać ludzi. Łupienie na drogach publicznych kupców i innych przejeżdżających oraz kradzieże działy się nieustannie. Starostowie zaś, dbając jedynie o swoje zyski, ani hamowali, ani chcieli tego hamować. Zaś o rządach Elżbiety Łokietkówny, sprawującej przez wiele lat w Polsce regencję w imieniu syna, Janko z Czarnkowa pisał Za jej rządów działy się w Królestwie Polskim wielkie grabieże. Łupiestwa i rozboje. Prałatom różnych kościołów podczas ich obecności w domu zabierano nocną porą złodziejskim sposobem konie, księgi i różne rzeczy. Łupiono kupców w różnych stronach polskich handlujących. Łotrowie wypędzali z królestwa stadniny należące do szlachty, szczególnie w Wielkopolsce. Nikt nie mógł wyjednać od królowej zwrotu niesłusznie zabranych dziedzictw ani załatwienia rozmaitych ważnych spraw. Tajemnym oskarżeniom donosicieli dawała łatwy posłuch, przez co wielu ludziom sprawiedliwym i synowi jej wiernym krzywdy czyniła. Janko z Czarnkowa mógł tak pisać, gdyż był silnie związany z wielkopolską opozycją przeciwną rządom andegaweńskim w Polsce, szukającą dróg obalenia tej dynastii, nieustannie wichrzącą przeciw Ludwikowi i jego matce, zmierzającą może nieświadomie, ale taki był obiektywny wydźwięk tych działań, do ponownego rozbicia dopiero co zjednoczonego przez Łokietka i Kazimierza Wielkiego Królestwa. Janko z Czarnkowa miał też osobiste powody, by oczerniać Ludwika, Elżbietę Łokietkównę i ich stronników. Zaraz na początku rządów Ludwika został mianowicie oskarżony, najprawdopodobniej nie bez podstaw, jak o tym świadczy treść wyroku sądowego, o sprofanowanie grobu Kazimierza Wielkiego i próbę kradzieży złożonych tam insygniów koronacyjnych, skazany na banicję i pozbawiony urzędu podkanclerzego. Aczkolwiek więc jako współczesny opisywanym przez siebie wydarzeniom, a przy tym jako człowiek wykształcony i z rządami państwa obeznany, był Janko Czarnkowa dobrze poinformowany o tym, co się działo w Polsce, to jednak na ocenach jego niewątpliwie stronniczych i chyba celowo w sposób stronniczy formułowanych polegać nie możemy. W wielu wypadkach można mu udowodnić oczywiste mijanie się z prawdą. Janko pisał, że nikt nie mógł wyjednać od królowej zwrotu niesłusznie zabranych dziedzictw. Z zachowanych dokumentów wiemy, że Elżbieta skutecznie zajęła się sprawą tak restytucji, czyli zwrotu dóbr skonfiskowanych, nie wiemy czy prawnie czy bezprawnie, przez Kazimierza Wielkiego. Mimo informacji Janka o bezkarnym łupieniu kupców wiadomo, że handel w Polsce za Ludwika Węgierskiego przeżywał okres najświetniejszego rozkwitu. Jak więc było naprawdę? Faktem jest, że czasy Ludwika Węgierskiego nie były w Polsce spokojne. Zawichrzeń nie brakowało, szczególnie w Wielkopolsce. Oprócz niebudzącego zaufania Janka z Czarnkowa, wspominają o nich inne źródła, m.in. bulle papieskie. Ale stan, w jakim znajdowała się Wielkopolska za Andegawenów, nie był czymś zasadniczo różnym od stanu poprzedniego, to znaczy za dwóch ostatnich piastów. Dzielnica ta pogrążona była w feudalnej anarchii, przeciwna zjednoczeniu państwa opozycyjna wobec monarchii, prób scentralizowania władzy i jej umocnienia. Przez cały wiek XIV wiele tam było wystąpień buntowniczych względem władzy monarszej. Najsłynniejsze z nich to konfederacja Maćka Borkowica za Kazimierza Wielkiego, prywatnej polityki możniejszych rodów, a nawet zdradzieckich kontraktów z sąsiadami, wróżd rodowych, napadów zwykłych łotrzyków, z którymi jeszcze łokietek poradzić sobie nie umiał. Trzeba oddać sprawiedliwość i Ludwikowi, i sprawującej regencję królowej matce Elżbiecie, iż mimo tej trudnej sytuacji w Wielkopolsce, mimo popierania przez tamtejszą opozycję innych pretendentów do tronu, jak Kaśko Słupski i Władysław Biały, panowali nad położeniem i nie dopuścili do oderwania się tej dzielnicy od korony, utrzymując tym samym dzieło zbudowane przez Łokietka i Kazimierza. Stanowisko Ludwika wobec problemu zjednoczenia Polski było najzupełniej wyraźne. Mimo iż sam po wstąpieniu na tron poczynił pewne nadania na rzecz Kaśka Słupskiego i Władysława Opolczyka, mimo dopuszczenia do pewnych ubytków terytorialnych na rzecz Brandenburgii, Litwy i Mazowsza, kontynuował on politykę jednoczycielską i utrwalał zjednoczenie ziem polskich dokonane przez swych poprzedników. Podkreślał to rezygnując z tytulatury dzielnicowej i tytułując się tylko Rex Polonię. Prawda też, że Ludwik przebywał w Polsce niewiele, tłumacząc się, że nie może znosić powietrza polskiego. Nigdy nie opanował języka polskiego. Rządy w Polsce sprawowali w jego imieniu regenci matka Elżbieta Łokietkówna, książę Władysław Opolczyk, Zawisza, Skurozwęg. Nie było to jednak traktowanie Polski po macoszemu, zważywszy, że najdłużej rządząca krajem regentka, królowa Elżbieta, była córką Władysława Łokietka i rodzoną siostrą Kazimierza Wielkiego – która, mimo iż w chwili obejmowania regencji w Krakowie miała już za sobą 50 lat królowania na Węgrzech, nigdy o swym polskim pochodzeniu i piastowskiej genealogii nie zapomniała. Nie można też Ludwikowi stawiać zarzutu, iż o sprawy Polski nie dbał. Wręcz przeciwnie, były to dlań nich sprawy pierwszorzędnej wagi, aczkolwiek traktował je z punktu widzenia polityki dynastycznej Andegawenów, i interesował się przede wszystkim możliwościami zapewnienia dziedziczności tronu polskiego dla swego potomstwa. Z drugiej strony wszelako sytuacja Polski była wówczas ściśle sprzężona z położeniem Węgier. Rządy Ludwika Węgierskiego w Polsce były tylko fragmentem zbliżenia polsko-węgierskiego kształtującego się już od początku XIV wieku i stanowiącego niezmiernie ważny element układu sił politycznych nie tylko w środkowo-wschodniej Europie. Władysław Łokietek i Kazimierz Wielki potrzebowali wsparcia dyplomatycznego, a ewentualnie także zbrojnego przeciwko Czechom i Krzyżakom. Węgierscy andegaweni byli żywotnie zainteresowani w tym, by nie dopuścić usadowionych na tronie czeskim Luksemburgów do opanowania także i Polski, gdyż wtedy Węgry zostałyby otoczone przez posiadłości luksemburskie zarówno od zachodu, jak i od północy. Stąd poparcie udzielone przez Karola Roberta Łokietkowi i Kazimierzowi Wielkiemu w walce z Luksemburgami, a następnie zabiegi o opanowanie i utrzymanie korony polskiej. Korona ta była dla Endegawenów szczególnie cenna. Węgry zjednoczone z Polską najpierw sojuszem za czasów Karola Roberta, a potem Unią Personalną za Ludwika, były potęgą skutecznie przeciwstawiającą się groźnym dla europejskiej równowagi sił zakusom Luksemburgów. Węgry i Polska, a ściślej rzecz ujmując miasta oraz szlachta polska i węgierska, miały też wspólne interesy na Rusi Halickiej. Po wygaśnięciu tamtejszej dynastii książęcej w pierwszej połowie XIV wieku Ruś Halicka stała się atrakcyjnym łupem dla krajów sąsiednich, zainteresowanych w opanowaniu ważnego szlaku handlowego, wiodącego do kolonii włoskich nad Morzem Czarnym. Interesy Polski i Węgier, wspólne gdy szło o odepchnięcie trzeciego pretendenta, mianowicie Litwy, stawały się jednak sprzeczne, gdy chodziło o podział zdobyczy. Sprzeczności te czasowo łagodziło, a przynajmniej odsuwało konieczność rozstrzygnięcia sporu, objęcie obu tronów węgierskiego i polskiego przez jednego monarchę Ludwika. Jan Długosz, kronikarz o blisko 100 lat późniejszy od Janka z Czarnkowa, więc patrzący na czasy Ludwika Węgierskiego z odległej perspektywy i chociaż zależny od dzieła swego poprzednika, to jednak bardziej odeń obiektywny, napisał w swej historii Polski o Ludwiku, iż zbierał on z Królestwa Polskiego dochody, jakich przed nim żaden z królów polskich dostatniej nie pobierał. Jest to pochwała administracji i gospodarki Ludwika, gdyż regularny dopływ dochodów do skarbu można osiągnąć tylko przez mądre zarządzanie państwem, a nie przez ucisk fiskalny. Nawet Ludwikowi niechętny, bo również z opozycją wielkopolską związany autor rocznika kujawskiego przyznawał, że król Ludwik rządził sprawiedliwie, każdemu sprawiedliwość wymierzał i wymierzać nakazywał, aby każdemu jego prawo służyło. Szczególną opieką otoczył w Polsce miasta, ich gospodarkę, handel. Jeszcze za życia Kazimierza Wielkiego w 1355 roku Ludwik jako król węgierski zezwolił kupcom polskim udawać się z solą na Węgry, aż po Liptów i Szaroż. Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma 13. Koniec drugiej ścieżki.